6 10 12 Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Fantastyczne. Bardzo. A... Stopujemy, rozumiem, czy jeszcze nagrywamy? Nie, nie. Chciałbym, żebyśmy zrobili takie krótkie podsumowanie. Mamy... Ale już w sensie nie nagrywane. Nie, nie, nie. Nagrywajmy, nagrywajmy. Bo ja bym chciał też ewentualnie zrobić takie podsumowanie właśnie tego, okay. jak wam się grało, co wam się... Po... Inaczej, jakby po kolei, co wam się... Żeby każdy z was powiedział, co wam się podobało, co wam się nie podobało i e, jaka była wasza ulubiona scena w tym wszystkim. E, więc nie wiem, e, może Havo zacznij. E... Albo ktoś może chce pierwszy, nie wiem. Dobra, tak jak już wywołałeś, to, ten, to, to zacznę. Hmm. To zacznę od końca, czyli sceny. Uh, jak w, w, w, przedostatni, w przedostatnim? Czy no, Wtedy, kiedy się zaczęło na ostro, czyli nagle z tego niezwykłego, ja uznałem, że pobiegnę, jakby wybiec z, ze statku, zamiast piec za nimi. Jakby. I nagle miałem spotkanie, i w ogóle <śmiech> w trzy sekundy się zrobiło. E, to, to, to było fantastyczne, to było takie po prostu patelnią po ryju. E, no to, to, to, było, e, to było fantastyczne. E, co mi się nie podobało, ale to bardziej w kategorii nieprzygotowania, bo jakby ja w pierwszej sesji e, Czułem się bardzo, tak nie wiedziałem. Nie wiedziałem do końca, co mówić. Nie wiedziałem w ogóle, czy jak bardzo mamy już współreagować ze sobą, jak bardzo mamy pchać do przodu, albo nie pchać do przodu, i jakby tak. Nie... Znaczy to co, co, to, co ewentualnie się wam też nie podobało, to jest to, co ewentualnie ja mogłem zrobić lepiej też. O, bo to też dla mnie taki feedback też jest yy, przydatny. Nie? Ja po prostu się czułem przez, nie wiem, przez pierwsze półtorej sesji trochę zagubiony, że nie wiem, czy, czy, czy jakby mocno mam się wcinać w różne dyskusje, czy, czy, czy nie mocno. Też miałem to takie... Mom raz powiedziałeś, że żebyś na, na samym początku, żeby spokojnie, spokojnie, to nie jest detektywistyczna e, jakby intryga, nie mamy znaleźć odpowiedzi, tylko po prostu mamy iść już, robić. E, no ale ja potem no i chyba trochę tak było, nie? No, no, ale jakby cały czas miałem takie właśnie, że już nie wiedziałem, jak bardzo powinienem znać te psychologiczne e, aspekty e, mojej postaci, więc nie wiem, przez półtorej sesji trochę się nie, nie odnajdywałem, a potem już po prostu jak poszło, to e, no fantastycznie, do samego końca e, historia i, i wszystkie zakręty i no, naprawdę naprawdę fajne Super. tyle ode mnie e, no to, to, to, to może ja w takim razie jako, po, lecimy po Pawłach wszystko po kolei <śmiech> proszę, po, płciach. <śmiech> e, po, po płciach po płciach, po no, panie, panie przodem panie przodem proszę e... Więc mi tutaj myślę, że podobnie też, jak powoli podobało się bardzo, jakby ten cały fragment na statku, bo tam rzeczywiście ta fabuła no mocno się zagęściła i to nabrało takiego fajnego tempa. Więc jakby tutaj, tutaj bez dwóch zdań, A wstęp, początek też był ciekawy, bo to wszystko narastało, pojawiały się pomysły, jak tam tą sprawę rozwiązać, co zrobić. Więc to też miało swój, swój klimat, ale rzeczywiście. Eee, jak, jak, o, jak wyszliśmy do statku, jak to się zaczęło rzeczywiście rozkręcać, to przypomniała mi się Jacku ta scena, jak e, pamiętasz, ta, e, to dziecko, co uciekało do studni, jak kiedyś graliśmy w kTulu. To generalnie ten, ten poziom klimatu, że mi się potem śniło po nocach, e, po podobne akcje, więc to zrobiło wrażenie, więc to, to są fajne emocje i to zdecydowanie było dobre. I tutaj też się muszę z powiem zgodzić, że rzeczywiście z racji tego, że weszliśmy w nowy system, nie do końca wiedziałem jak używać tych umiejętności, kiedy używać, czego, jak to robić, to tego mi brakowało jakby, tak jak zresztą sam też zwróciliśmy uwagę, że ja próbowałem do tego podejść jak do zagadki detektywistycznej, mhm. a nie jak do samej fabuły i to gdzieś tam nie było wyjaśnione, to nie jest jakiś straszny błąd, bo sami to gdzieś tam z czasem odkryliśmy, tak? Ale, ale jakby brak znajomości pewnej mechaniki, jakby tego, co mamy jakby od, odegrać i, i w jakim kierunku mamy zmierzać, a może nie było takim dużym problemem, ale jakąś tam ma, małą niedogodnością. To tylko mhm. tyle z mojej strony. Dobra, to ty dalej? Okej, okay, to ja mogę następny. Mm, to mnie, po to co się podobało najpierw, tak ogólnie, to, że ten system jest taki bardzo nastawiony na storytelling niż na te, na te mechaniczne sprawy, bo tam w międzyczasie, gdzieś między, między sesjami z kultu miałem jeszcze próbę ze znajomymi D&D, no to tam to strasznie, tak mało, mało tej historii do przodu się pchało, a bardzo dużo takich co, kto, czym, za ile, z jakim modyfikatorem i tak dalej, a tutaj no mega to, że w zasadzie Mam postać, muszę ją poprowadzić przez jakąś historię, nie przejmując się za bardzo jakimiś tam statystykami. To, co mi się nie... znaczy To nie jest tak, że mi się nie podobało, tylko taki minus z tego wszystkiego, ale to już chyba bardziej takie techniczne sprawy, to, że nie miałem przed sobą cały czas tych wszystkich umiejętności, i chyba mało korzystałem z tego. To, to wynika z tego, że ta cała, całą kampanię mieliśmy chyba online i, i przez tych okienka trzeba było przeskakiwać i tak dalej. Ja byłem raczej skupiony na tym, żeby obserwować Krających ich ekspresję, niż żeby czytać jakieś tam te bloczki tekstu. Jakbym to sobie wydrukował, pewnie byłoby, tak, jakiej, ja się ale nie mam przyz... drukarki. Ja się przyznam, że szczerze mówiąc też <śmiech> miałem to, dlatego mam obok jeszcze tablet, jeszcze mam książkę i mam potwierane masę PDFów, ale też przeskakiwanie pomiędzy oknami, podczas... szczególnie jak ja prowadzę jeszcze, dla mnie też jest ciężkie, więc jakby na przyszłość chyba będę właśnie radził, przynajmniej postacie sobie drukować albo mieć No i nawet tą kartę tak sobie no, Też no te... więc to by było chyba łatwiej. No. A... Jedno co, fa... no, co no, fajne tak. jeszcze, Jacku, jeżeli mogę, się tak, mm -hmm. co mi przyszło do głowy, że w sumie nawet jak była ta scena na statku, to z racji tego, że jakby robimy to w takiej formie, a jakiej robimy, czyli takiej cyfrowej, można było świetnie to wykorzystać i wiesz, jakby odbyć, że tak powiem, te same fragmenty jakby rozmowy, tylko jakby z konkretnymi osobami. I... Dalej to pociągnąć. Chociaż nie wiem, czy to by jakby jakby się to To znaczy, sprawdził. żebym, żebym żeby ja się łączył tylko z jedną osobą? Na przykład, nie, albo... Wiesz co, w... ja myślałem o tym i myślałem o tym, żeby na przykład SMS-y to pisać wam z osobna, ale stwierdziłem, że to jest trochę takie, w momencie, kiedy opowiadamy historię, którą później ktoś ma odsłuchać, no tak, w sumie, w sumie to, to się zgadza. Dlatego, dlatego zakładałem, że każdy w momencie, kiedy mówię coś do jednej osoby i mówię na przykład, że przyszedł do ciebie taki taki sms, to to nie jest tak, że no wiecie jak się zachować, prawda? Więc jakby... No tak, zresztą chyba reakcje wszystkich były takie jakby odpowiednie... W... Tak. klimatyczne, więc Kurde. to nie zdradzanie, wiesz. Jak miałbym na Roll20, gdzie te e, awatarki, jakby wideo no, nasze było wielkości, nie wiem, u mnie, no po prostu 3x3 centymetry, gdybym miał na tym Roll20 po prostu mega dostać sms i grać jakoś twarzą, żeby pokazać, że mi się coś dzieje, szczerze mówiąc, ja tego nie widzę. No. Teraz tutaj na, na, no na Discordzie swoje... te, te twarze są większe, ale, ale tam na tym rok Tak, też, też i... mi się wydaje, że ten Discord trochę lepszy jest, jeśli o to. to chodzi. by nie wyszło. A, a to jaka na scena, Mateusz? E, to, to pomijając te wszystkie nastatki, które były super. E, to mnie też bardzo podobała się cała ta rekonstrukcja w domu Bedfordów, Jakby próba przechodzenia przez te wszystkie mm. e, sceny które tam odgrywał Franklin, to, to mega. Mm. Ja jestem jeszcze w ogóle między... Y, udało mi się taką ciekawostkę, nie wiem, czy to pewnie, czy specjalnie, czy nie, y, ale czytałem Czerwonego Smoka w, y, no tak. y, też między sesjami i tam jest w FBI pracuje agentka, znaczy agentka, ona jest z jakiegoś tam wydziału włosów i czegoś tam i materiałów i nazywa się właśnie Beverly Katz. Więc to było takie, że o, być może jakaś y, jakieś, jakieś oczko. Mm -hmm także detektywistyczne aspekty super Dobra. Piotrek co mi się podobało wydaje mi się, że tutaj chyba najważniejsza była historia, a nie postacie no tak, ale postacie były tak nierozerwalnie związane z historią że gdyby to było tak, żebym dał wam postacie które nie mają tego tła, to by, mam wrażenie zupełnie inaczej się rozgrywało historia była fajna aczkolwiek końcówka mnie trochę rozczarowała że jednak to trochę inaczej się zakończy, nie? Znaczy mi się wydaje, że, że ty chyba zmieniłeś pod koniec jakby całe nasze zakończenie, bo tam właśnie wyszło to zamieszanie, że tak naprawdę jedna osoba, która zgodziłaby się na to, żeby wziąć małego Williama, miała przeżyć. Nie wiem, to bardziej pytanie do ciebie. Jak to? Czy możesz w ogóle mówić o czymś takim. Nie? To nie, możemy mówić. Wiesz co, i tak i nie, bo wiesz, zależy co mówisz przez przeżyć w momencie, kiedy opisałem, że e, wszyscy, którzy wszyscy pozostali poza e, Felicją, no ich życie chyba nie poszło tak, jak. E, każdy by chciał, że poszło, więc jakby wiesz. Można dyskutować, nie? Albo, albo się nie wydostajesz ze statku i jesteś w koszmarze, albo wydostajesz się ze statku i twoje życie i tak jest koszmarem. Więc y, to jest takie trochę, wiesz. Y... To jest trochę tak, jak tam grałem, w, prowadziłem ze Wktulu jakąś jedną kampanię i wiesz, niby wszystko się udało i tak dalej, wiesz, po czym następuje czarny czwartek, wielki kryzys w Stanach e, i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i, i sugestia jest taka, że czy na pewno się wszystko udało, nie? To jest takie, wydaje mi się, że te takie, takie dwuznaczności są czasami może ciekawsze i, i też nie chciałem robić tego y, tak trochę na siłę rzeczywiście, nie? Bo, bo to gdzieś tam starałem się pójść za ciosem i, i już na siłę nic nie zmieniać i nie robić z tego takiego e... miałem nadzieję, że wy sami troszkę inaczej to rozegracie, ale tak jak mówię, nie chciałem nic już robić na siłę dalej jakie dwuznaczności? P -p wszyscy się obudziliśmy u Marty w domu, ja, ja nie wiem gdzie to jest dwuznaczność <śmiech> no, no właśnie, nie? więc jakby <śmiech> no czyli... Czego mi zabrakło? Mi zabrakło trochę więcej swobody między naszymi postaciami, nie? Jednak zabrakło tej interakcji, tak mi się wydaje, nie? Żebyśmy jakby a, we własnym gronie mogli więcej pogadać, jeden na jeden czy dwa na jeden, jakoś tak. Jakby Ale... lepiej się poznać, nie? Wiesz co, to też wydaje mi się, że jakby stworzyliśmy nową ekipę, tu nie, nie, nie znamy się poza, poza nielicznymi osobami jakby jakoś dłużej, więc jakby też RPGowanie i takie jakby otworzy. Zwróć uwagę nawet, że wiesz, im ty od, mam wrażenie, że od początku bardzo fajnie grałeś, jakby wczuwałeś się w to wszystko. Ja potrzebowałem tam jednej czy dwóch sesji, żeby się przełamać, w jakiś sposób gdzieś tam bardziej się na to otworzyć. I wydaje mi się, że wszyscy stopniowo bliżej końca coraz bardziej się w to wczuwali, coraz bardziej jakby grali, a nie komunikowali to, co napisałaś po pierwszej sesji, że bardziej komunikowaliśmy, co robią postacie, niż odgrywaliśmy to, co robią. I mam wrażenie, że z czasem to jakby się zmieniło na, na im plus I, i rzeczywiście wszyscy zaczynali bardziej między sobą jakąś interakcję wchodzić i odgrywać. I myślę, że im częściej będziemy ze sobą grali, jakby gdzieś tam spędzali ze sobą czas nawet tu wirtualnie grając, to będziemy się bardziej otwierali, będziemy bardziej swobodni, bo myślę, że to samo się zrobi. To znaczy, generalnie mi chodziło, że tam e, każdy w karcie miał tą motywację i ja tam gdzieś, dla mnie to były takie wyznaczniki, to chciałbym gdzieś tam pod sam koniec osiągnąć, nie? Wydaje mi się, że każda chyba z postaci podobnie była skonstruowana i każdy jakąś tam motywację miał, nie? No Moje motywacje to się skończyły z z momentem, jak weszliśmy do miejsca zbrodni na statku. Jakby to wszystko przestało <laughs> mieć sens. Co było ciekawe ze względu na takiego narracyjnego, że jakby wcześniej... No, no nie wiem, czy... Mo bo, jak, mogę to chyba zdradzić, tak, tak. co tam miałem. No nie? Tam jedną, jedną z takich motywacji mojej postaci było to, że jakby background był taki, że moja matka była alkoholiczką, więc moją motywacją było to, żeby udowodnić, że Felicia, Felicia pije, i, to dało się i najlepiej, i, najlepiej, I najlepiej, żeby to gdzieś trafiło wyżej, żeby ją wywalić z roboty. Co jakby pod koniec, pod koniec całej sesji, całej kampanii, no to y, trafiłaś chyba gorzej, <gry> Pani Felicie, ale tak było. A wideo, wideo poszło, e, poszło w ścieki, także no. Dobra, co mi się podobało, bardzo fajny, mocny początek, taki widać, że się fajnie przygotowałeś, Te zdawanie relacji godzina po godzinie, co Franklin robił, zajebiście. Dla mnie fajne, fajny w ogóle wstęp, to, że się tam spotykamy, oczywiście niektórzy z nas się znają, niektórzy z nas się nie znają, ale takie wprowadzenie, cały ogólny zarys historii był świetny. Najlepsza sesja dla mnie była przedostatnia. Najlepsza scena to była scena Kathleen, jak ta dziewczyna z brzytwą szła i rysowała ścianę, tak? Później tam kolejne osoby, które jakby za, za radą, nie radą Kathleen odeszły z tego świata. To chyba była taka a, najmocniejsza dla mnie. Trochę brakowało muzyki gdzieś tam, aczkolwiek rozumiem, że tam na YouTubie ten, muzyka będzie gdzieś tam dodana. Trochę mi też zabrakło chyba wyobrażenia sobie, jak ten cały Franklin wygląda. Tam wcześniej graliśmy z Tobą, Jacek, ze Wtchulu i jakby tych NPC-ów, BN-ów po wcześniejszym opisaniu podrzucałeś w formie jakiegoś zdjęcia, nie? Człowiek tutaj ja sobie gdzieś tam sobie go staram wyobrazić, ale za każdym razem jednak za długi ten okres przerwy ten mi się cały obraz gdzieś tam się rozmazywał, nie? Także, także trochę tej fotki gdzieś tam zabrakło. Na pewno też fajnie mi się podobało jak, jak odgrywałeś samego Franklina przeskakiwanie z osoby dorosłej na tego malutkiego, malutkiego chłopca mówiącego, że tutaj ktoś tapetę zmienił, mama zaraz przyjdzie Marta i będzie bardzo, bardzo zła, nie? Też, co mi się jakby nie podobało, to jednak te okresy takiej stagnacji, gdzie te 25. 15 minut poświęcasz dla jednego gracza, żeby opisać mu, co tam się z nim dzieje, a reszta tak naprawdę, wiesz, siedzi i czeka, nie? Także, także, to od tej strony, ale gdzieś tam rozumiem, że to jest konstrukcja tego scenariusza, i jakby sama sytuacja tego, tego wymagała, nie? Także generalnie fajnie się grało, bardzo fajnie. Czuć ten ciężki taki klimat tego kultu, nie? Aczkolwiek, tak jak mówiłem wcześniej, gdzieś ta końcówka mnie tak trochę rozczarowało, nie? inaczej sobie to wyobrażałam, aczkolwiek, aczkolwiek to nie jest gdzieś tam super argument, żeby nie grać, bo system, system naprawdę jest, jest, jest fajny. Przynajmniej takie pierwsze odczucie mam, nie? Jest ciężki, e, może depresyjny momentami, gdzieś tam wygrywając nawet tak naprawdę i tak przegraliśmy, nie? Także... No, to chyba tyle, nie? Panowie, jeżeli byście się nie pogniewali, ja bym się zebrał, bo muszę tutaj ogarnąć, taką drobinkę rzeczywistość. Jeszcze raz, Jacku, ba bardzo, bardzo ci dziękuję za, za naprawdę bardzo fajną sesję, znaczy całą przygodę i wszystkim tu wam, każdemu ze osobno też dziękuję i mam nadzieję, że bo nie wiem, my w przyszłą sobotę, Jacku, tylko krótko jakby podsumując. To będziemy będziemy się kontaktować. Dobra, to już. dobra. To nie przeszkadzam, trzymajcie się, ja Dobra. uciekam. No, hej. E, a pytanie, y, rozumiem, że ogólnie Kult jako jako gra y, tak systemowo się podobał, no, na tyle na ile można było system poznać w tej chwili, bo tak liznęliśmy y, teraz raptem to, więc y, czy bylibyście chętni grać jeszcze raz w Kult? Ja jak najbardziej. Bo mm, ja w sumie jestem ciekawy, żeby zagrać Kult tak po według podręcznika. Zresztą swoją drogą mogę wam pokazać jak podręcznik wygląda, bo mam wersję... To jest podręcznik do Kultu. Jest po prostu... Tak wyglądają strony, nice. czyli po prostu jak, tak jak, o, sorry. tak jak mówiłem, to jest tak zwany Bible Edition, który... No właśnie ma, tak można mówić, że wygląda trochę jak jakieś, jakieś Biblia. Złocony grzbiet ma w ogóle z taką z, z zakładką, nice. wiesz. Więc jest naprawdę fajnie wydane, bo normalnie taka ta wersja z... Jest normalnie oczywiście wersja też z ilustracjami, ale mnie strasznie kurt odrzucił właśnie ilustracjami, bo jest strasznie wulgarny jak dla mnie a jak się czyta w tekście te rzeczy, ten cały horror to zupełnie inaczej wygląda nie? więc jakby a... nie wiem, odcięło mnie gdzieś nie wiem, na czym skończyłem tak, skończyłeś mówić o, o, o tych twarzach NPCów coś co jeżeli to pomaga to, to mogę to jak najbardziej robić na przyszłość i, i wrzucać to Akurat to nie jest takim dużym problemem jak zrobienie na przykład całego backgroundu w narol 20 ze zdjęciami i tak dalej, co czasami chwilę zajmuje, ale to nie ma, nie ma sprawy. Właśnie jak Ciebie nie było to mówiliśmy o tym, czy, czy byście chcieli jeszcze w kult zagrać, bo to był taki gotowy, darmowy scenariusz do kultu, który można gdzieś tam ściągnąć z strony wydawcy, natomiast sam kult z założenia jako gra prowadzi się i gra się w taki sposób, że Spotykamy się i tworzymy postacie razem i wymyślamy koncept grupy postaci i do tego tworzy się taki zalążek historii, jakiś taki wspólny horror czy wspólne jakieś przeżycia i tak dalej i na kanwie tego prowadzący wymyśla dalszą historię, więc to będzie ciekawe. Mhm. Znaczy mi się bardzo podobało, ja nie wiem, jak to, to, to, jak, nie wiem jak to jest połączone z tym, co teraz mówisz, ale e, fakt tej karty postaci, gdzie jest napisane who you are, connection to Franklin Mills, ale przede wszystkim dark secret i motivation, to tak. było na, na, najlepsze, co mogło być, jeżeli chodzi o takie zaczęcie e, historii i w ogóle wejście w kontakt z innymi osobami. Tak, to, to, to w tym. To w pełnej wersji jest coś takiego, że masz. kurczę, nie wiem, czy to znajdę, ale e, macie jakieś takie właśnie te tak zwane disadvantage, nie? I one mogą być wspólne dla drużyny albo mogą być dla pojedynczych postaci i na przykład e, możesz być, nie wiem, uzależniony od narkotyków, albo możesz być. E, nawiedzony możesz być jakimś notorycznym kłamcą, albo utracona tożsamość mieć jakieś nemezji swoje, albo wiesz, różne takie rzeczy, czy super, które... to nie dość, że jako postać lubię ludzi doprowadzać do śmierci, to jeszcze na przykład mogę być narkomanką fantastycznie tak, dokładnie więc i, i, te, I te rzeczy nad, nadarają bardzo fajnego kolorytu do postaci i jak samo czytanie tego już ruszyło w mojej głowie masę różnych kółek, i, więc w najbliższym czasie nie, ale, ale na pewno chciałbym jeszcze kiedyś w kult zagrać, więc jeżeli wy będziecie chcieli to... Super. Będziemy w kontakcie. A po poznaniu świata najbliż... bardzo fajnie by było spróbować właśnie czegoś, wiesz, jakby, no nie wiem, głębszego albo, albo innej historii. Świat jest jest tyle flafu i tyle backgroundu tam, że to można grać naprawdę strasznie długo. Jest bardzo fajnie to wszystko skonstruowane i no nie jesteś w stanie zrozumieć tego w pełni, ale jest tyle różnych aspektów i stron tej, tego świata w kulce, że jest naprawdę chyba fajnie odkrywać to. Super. E... Jacek, a mógłbyś coś więcej zdradzić o tym scenariuszu? O co tak naprawdę chodziło? Ta Marta kim jest, czym była? E... Chcesz się wszystko wiedzieć dokładnie? E, tak, Marta była e, Marta e, była matką Franklina, ale to kim ona się tutaj pojawiała i tak dalej, to już nie była fra matka Franklina. Ona była e, przejęta właśnie przez takiego demona, który ją kontrolował i objawiał się w jej postaci po to, żeby kontrolować Franklina i z różnych tam względów ona po prostu musiała go dorwać i, i... Znaczy demon musiał dorwać. Tak, tak pod postacią Marty, nie? Więc ze względu na to, że on uciekł jej ze statku i wydostał się i ten statek był jedynym miejscem, gdzie ona mogła go z powrotem dorwać. No. A, Słuchaj, a, a czy, czemu on ten czy, czy rytuał w ogóle to... przeprowadził? Który rytuał? A ten pierwszy z Bedfordami. A ten pierwszy, żeby uchronić się przed nią. Aha, czyli to było na zasadzie takiej jakiejś, nie wiem, ochrony, tak? tak. Żeby odesłać tego tak. demona? No, coś na stylu. A ja, Mnie zastanawia też, czym była ta sala, e, do której się przeniósł Katz. To, już... to, to było mega e, takie twin Pixowe e, połączone z jakimś właśnie było... mocnym horrorem. Tego akurat w scenariuszu nie było, to była moja własna inwencja, ale właśnie na tym system też polega, że jest dosyć dużo inwencji twórczej, wymaga się od prowadzącego. Ale była ta inwencja bazowana na tym całym lożu kultu. E, I... Mm. Wiesz co, no mógłbym, mógłbym zdradzić co to było. Znaczy to nie, to nie. Ja, to, są, to są takie elementy tak. układanki, które gdzieś zaczniecie w którymś momencie łączyć. I no właśnie, może tak. To jest po prostu, wiesz, całym clue kultu jest ta wielka iluzja, co nie jest tajemnicą dla graczy, bo wiesz, bo, bo jakby to było tajemnicą, to udawanie za każdym razem, że wow, świat nie jest tym, czym się wydaje i tak to, dalej, to by było płytkie. Ale czym naprawdę jest ten świat za tą iluzją? to o to właśnie chodzi w kulcie, nie, i odkrywanie tego, okay. I, i ten świat jest o wiele bardziej złożony i, i skomplikowany niż może się pozornie wydawać e, i, i po prostu trafiłeś na chwilę do e, jakby tej prawdziwej rzeczywistości. Poczekaj jeszcze jedną... To nie była fajna rzeczywistość. Nie, nie, nie, to jest rzeczywistość, w której można ocipieć. To bardzo. A to poczekaj, on chciał tego Williama e, oddać, żeby wykupić się? Ochronić? i eee, Poświęcić tego a... Williama zamiast siebie? Eee, tak, w sensie wiesz co, to już, to, to, to już są jakieś takie szczegóły trochę. On to był jedna z kart, kart przetargowych. I William był po prostu uwięziony w tym świecie właśnie tego demona i to była w tej chwili też taka karta przetargowa, no ale jak widać po losach Felicii nie do końca udana. Generalnie jak tak patrzę to chyba wszystkie te postacie oprócz mojej były złe. No. Jak zwał, tak zwał. Katin doprowadzała ja nie byłem trój. zły. Ja byłem po prostu bardzo zmęczony i sfrustrowany. Ale była... czym jest zło, nie. Ale poczekaj, tam wyszło, że kogoś zagłodziłeś tak? Czy przy ciebie ktoś tam Ja. Miała. To było tak, że y, moja matka była alkoholiczką i y, brukała dobre imię całej rodziny i któregoś dnia, jak stała nade mną z alkoholem i z tapsami, to kazałem się jej zabić. I no zrobiła właśnie. to <laughs> e Pani policjant przejechała dziecko jakieś, tak? Tak przynajmniej to odebrałem. Temu zaczęła pić. Tak, Jacek? No, tak, tak. tak. Generalnie moja poseć była dobra. Jakby. Chciałbym tylko zauważyć, że to ty pierwszy go wziąłeś za nogi i poszedłeś topić, więc generalnie nie ma się co wybielać. No już nie tutaj. jesteś dobry. Nie ma się co wybielać. Wszyscy skończyliśmy w rynsztoku po tej sesji A Jacek, a jakbyśmy jak tego nie zrobili, co by się stało? No. Jakbyśmy się wypieli generalnie. Nie, no, miałem kilka pomysłów, nie. ale nie wiem, czy jest sens opowiadać, że coś nie, by nie, nie, nie, nie. Bo to no, już jest takie, ja, ja i, i tak zawsze nie lubię w sumie opowiadać i wyjaśniać historii, a, ale jak chcieliście, to, to na no własne życzenie Wam opowiedziałem. I wystarczy e, demo. Dla mnie, dla mnie ta historia, na, najbardziej chyba ta historia mi się kojarzyła w jakiś taki pokrętny sposób do e, Harry Angel. Ten taki klimat takiego pogrążania się Harry Angel, albo też jeszcze jest trochę Drabina Jakubowa. Takie krok po kroku po prostu do piekła. Jak nie widzieliście Drabiny Jakubowej to polecam, bo to jest typowo kultowy film. Ech, dobra, słuchajcie, no, mi się świetnie prowadziło, ja byłem też trochę zestresowany momentami e, z próbą ogarnięcia różnych rzeczy, głównie systemowych, bo system, ja po raz pierwszy to prowadziłem i pomimo tego, że jest bardzo fajny i bardzo prosty i bardzo łatwy, to, to nadal są rzeczy, które e, tam sprawiają trudności, ale, ale była to chyba jedna z najfajniejszych gier, e, która jest do prowadzenia tak zupełnie bez żadnego ogaru, bo te ruchy bardzo ułatwiają też interpretację tych wyników i, i tak jak to już powiedziałeś, że one są takie bardzo, no, takie storytellingowe. Nie, nie widziałem za dużo gier, które tak by to traktowały. Więc wszystko dosyć moim zdaniem fajnie wyszło i nie wiem, ja, ja jestem ogólnie zadowolony z tej historii, jak to się potoczyło. Mam tylko trochę takie wrażenie, że gdybyśmy skończyli tę historię na zeszłej sesji, to efekt byłby o wiele lepszy. Bo ten taki impet tego co się działo byłby zakończony lepszą albo gorszą końcówką, ale byście nadal mieli to takie uczucie, podczas gdy tutaj mam wrażenie, że zakończyliśmy na bardzo takim high poincie, i ciężko było dorównać do tego co się działo na poprzedniej sesji, żeby to nadal fajnie wyszło i trochę się tego obawiałem i mam wrażenie, że znaczy, trochę na tym samym końcu staram się podciągnąć ten taki klimat tego dołu do góry, ale ciężko było chyba zrównać właśnie ten poziom i, i, i zawsze mam takie obawy właśnie, kiedy nie udaje się skończyć scenariusza tuż na samym końcu. I, i Trzeba zawsze dokończyć go na kolejnej sesji i to się wszystko po prostu na twarze wyrypało trochę. No ja czekałem no aż Marta się pojawi w jakichś płomieniach, bo nie wiem czy... Tak się spodziewałem końcówki. No to to, to, to, to to topienie Franklina było trochę okurde, ale z drugiej strony nie wiem czy nie wyglądałoby to tak samo na ostatniej i na ostatnim na ostatniej sesji jak byliśmy już właśnie też... Nie wiem ile to trwało, z 3 godziny wtedy? czy dwie i pół, to wszyscy byli tak pewnie już zmęczeni i to, to, to mogłoby wyglądać też podobnie. Albo, albo mielibyśmy jeszcze gorszy pomysł nie wiadomo, co byśmy z nim zrobili. no Dobra, dobra. Słuchajcie, to ja wam dziękuję. Było naprawdę fajnie. Fantastyczne. Tam kolejna gra to będzie Delta Green, która będzie chwilę trwała, a potem tak jak mówiłem, jeżeli byście chcieli jeszcze grać w cokolwiek, to zasada jest taka, że po prostu Ktoś, kto nie grał długo, ląduje na początek kolejki, uh -huh. a jeżeli ktoś jest egzekwo, to rzucacie kośmi i wtedy się licytujecie. Jeżeli ktoś chce po prostu mimowolnie nie brać w czymś udziału, to automatycznie po prostu ląduje na początek kolejki i wtedy łatwiej jest trafić do jakiejś gry. Uh -huh. Niestety Star Wars niestety nadal jest co dwa tygodnie gra, bo ja nie ogarnę szybciej, ale jak widzicie po typach gier, które gdzieś tam poruszam i się zastanawiam, to w bardzo różne rzeczy jest szansa będzie zagrać, więc jeżeli macie też coś albo jakiś klimat, który byście chcieli zagrać, to też rzućcie, bo ja mam dosyć ograniczone i takie określone perspektywy tego, co bym chciał prowadzić, ale może jest coś, co byście chcieli zagrać albo jakiś klimat, który byście chcieli zagrać, to możecie coś też coś fajnego znajdzie. No, ja jak przeczytałem dzisiaj Star Wars Mandalorian, to ja tak samo, biera to. No, tylko wiecie, ja chcę grać te takie ja... stare Gwiezdne Wojny. To są takie oldschoolowe wydanie. jest. Y... Oldschoolowe najlepsze. No, tak sobie pomyślałem, ale y... Wiem, 100%. No, w ręczniku jest napisane, że androidy są for comic relief. Y... <laughs> Po prostu w każdej współczesnej grze Gwiezdnych wojen, to androidy są normalną postacią i tak dalej. Ale ten, ale, ale, wydaje mi się, że na pewno dojdziemy do jakiegoś porozumienia i będzie oddany nam zagrać jeszcze. Super. Bardzo chętnie. No, to dzięki. Dobra, to cześć, co? Dzięki miło było poznać cześć. i do was następnego się? razu. Cześć, no, cześć. Cześć. Trzymajcie się, cześć wam.